Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia jest szósta. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strzały na kolacji z udziałem Donalda Trumpa, prezydent został ewakuowany, napastnik jest w rękach policji. 81 milionów złotych przekroczyła internetowa zbiórka na walkę z rakiem z udziałem influenzara Łatwoganga. Waga kierowcy po południu na Zakopiance czekają utrudnienia. Strzały na kolacji prezydenta z, pre z korespondentami Białego Domu. Donald Trump oraz inni członkowie jego administracji zostali wyprowadzeni z sali przez agentów ochrony. Jak informują agencje, prezydent jest bezpieczny, nic mu się nie stało. Tak na gorąco opisuje te wydarzenia korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Strzelanina miała miejsce mniej więcej pół godziny po rozpoczęciu tego wydarzenia, czyli White House korespondent Dinner Prezydent Trump, członkowie jego gabinetu byli w sali, była pierwsza dama.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 został wyprowadzony. Tuż z stołu, przy którym siedział prezydent Trump, siedziała pierwsza dama, siedzieli przedstawiciele Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu, stali żołnierze, komandosi z sił specjalnych Secret Service. Na pewno wszyscy, którzy siedzieli przy naszym stoliku, czyli między innymi ambasador Bogdan Klich, wszyscy jesteśmy OK. Mężczyzna, który otworzył ogień, był uzbrojony w kilka rodzajów broni, poinformował Donald Trump. Napastnik ubrany w kamizelkę kuloodporną zaatakował punkt kontroli bezpieczeństwa. Napastnik został zatrzymany, pochodzi z Kalifornii. To bardzo chory człowiek, powiedział Donald Trump. Dodał, że jego zdaniem działał sam. Internetowa akcja charytatywna z udziałem influencera Łatwo Ganga przyciąga ogromną publiczność, a zebrana kwota przekroczyła 81 milionów złotych. Środki zostaną przekazane Fundacji Wspierającej Dzieci Chore na Raka. Szczególną uwagę zwróciła obecność Katarzyny Nosowskiej. Wokalistka zdecydowała się, podobnie jak kilka innych znanych osób, ogolić głowę. Dla mnie to jest zawsze, jestem tak przejęta tym, co tutaj tutaj się wyprawia. Podrana piękna sprawa, większość serducha. siedzę się wgapiam po prostu. I... To jest więcej, jest po prostu Pani niesamowita, wielki serducha, naprawdę. działajmy, bo działajmy, ludzie bo... czekają w kolejce. No jedziesz, jedziesz, o no Boże, ona jest gorąca ta maszynka. Serducha dla Pani Kasi, naprawdę. To jak są dla mnie jakieś wojowniczki i wojownicy, naprawdę. Łyse, fryzury najbardziej niesamowite na świecie, piękna, wielki serducha, naprawdę. Piękna sprawa. Internetowa zbiórka potrwa do godziny 16. Niedzielne popołudnie przyniesie ze sobą spore utrudnienia dla kierowców na Zakopiance. O 16:00 w Głogoczowie rozpocznie się kolejny w ostatnich tygodniach protest przeciw budowie trasy S7 Kraków-Myślenice. Mieszkańcy południowych dzielnic Krakowa i sąsiedni gmin pokażą w ten sposób swoje niezadowolenie z procesu planowania nowej ekspresówki. Uczestnicy będą raz za razem pokonywać przejście dla pieszych na Zakopiance w rejonie restauracji La Gondola, 5 minut blokady drogi, 5 minut przerwy dla przejazdu samochodów. Bezpieczeństwa protestujących oraz kierowców będą pilnować policjanci, którzy w razie potrzeby pokierują ruchem. Kierowcom zalecane są objazdy drogami wojewódzkimi numer 955 i 956 oraz drogą krajową numer 52 przez miejscowości Jawornik i Biertowice. Protest w Głogoczowie zakończy się o 18.00. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. Czarnobyl Prawdziwa Historia to najnowszy podcast Polskiego Radia. Opowiada o wydarzeniach sprzed 40 lat, gdy w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Autor Roman Czajarek podkreśla, że wokół katastrofy narosło wiele mitów.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 Klimat. Zła jakość powietrza w Gołuchowie, a dostateczna w Częstochowie i Łodzi. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest umiarkowanej, dobrej albo bardzo dobrej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 34% energii elektrycznej. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl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 Muzyczne rozmowy. Witam Państwa. Dzień dobry. Jan Pniewski, autor cotygodniowych niedzielnych przeglądów prasy, tym razem jednak w roli prowadzącego obie godziny muzycznych rozmów. Zdarza się, że audycja poświęcona jest tematom literacko-historycznym, a muzyka staje się komentatorem treści. Podobnie będzie i dziś. Rozżarzeń węgiel Kamień rozpalony do czerwoności Trzeba słowa naprzód Objąć popręgiem A potem wepchnąć W rytm wszechmiłości I stworzyć taką płomienną gęćbę z serc rybałtów rozesłać pościg, gdy ogłaszali wszemu ludowi prawdę i wolność słów i widowisk. Prawdę i wolność słów, prawdę i wolność Czornych zwierzeń Strumieni Ciche są słowa Wpatrzone w gwiazdy Trzeba w księżycowe Wizje zamienić Słowa Co wplotą się W duszy wabry. Co może staną się oskarżenie. Dzisiaj może wyznawać każdy, gdzie jest tych krwawiący rapsod i bliźnią, i dolą Wielność swój Prawda Tę godzinę poświęcimy osobie Benedykta XVI i rozpoczętym uroczystością setnej rocznicy urodzin Józefa Ratzingera, która przypada 16 kwietnia 2027 roku. Całoroczna seria międzynarodowych wydarzeń przygotowanych przez Fundację Ratzingera obejmuje ponad 10 inicjatyw na czterech kontynentach z inauguracją w Rzymie. 16 kwietnia 2026 roku Benedykt XVI obchodziłby 99. urodziny. Przypomnimy jego zasługi na polu muzyki kościelnej, jego głębokie zrozumienie i umiejętność łączenia tradycji liturgii z posoborowymi rozwiązaniami. Ksiądz profesor dr habilitowany Andrzej Filaber, konsultor Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Muzyki Kościelnej. Pytanie dotyka pewnego problemu, który pojawił się na skutek niezrozumienia do końca istoty reformy Soboru Watykańskiego II. W nauczaniu swoim kardynał Ratzinger, potem Benedykt XVI do tego też niejednokrotnie nawiązywał. Mianowicie myśl słuszna, że podmiotem celebrującym liturgię jest całe zgromadzenie. Że człowiek ma aktywnie czynnie uczestniczyć w liturki. Posunięta zbyt daleko, niektórym y, pokazała y, jakby. Y, Inaczej, niektórzy na podstawie tego próbowali nie wykluczyć działanie chóru, działanie scholi, bo to już jest jakaś tam elita wybrana, która potrafi więcej, a lud Boży wtedy będzie jak niemi milczący widzowie pozostawi. Tutaj też myśl papieża Benedykta XVI, ale nie, nie tylko jego, on to, on to rozwijał. Czy człowiek, który na zewnątrz jest postrzegany jako nieruszający się. Może aktywnie pracować czy nie? Jak się zastanowimy, od razu odpowiemy pozytywnie może. Bo jak siedzi konstruktor nad projektem, jak ktoś siedzi przy biurku, żeby jak najlepiej sformułować myśl, którą ma zredagować, bo potem będą setki czy tysiące czytać, redaktorzy o tym dobrze wiedzą, to on na zewnątrz jest postrzegany, że nic nie robi, bo tylko siedzi i nic nie robi. Ale aktywność wewnętrzna jest duża. I do czego zmierzam? Lud Boży także uczestniczy poprzez słuchanie, gdy karmi się pięknem zawartym w prezentowanym artystycznym dziele przez elitę, bardziej wykształconą muzycznie, potrafiącą więcej i, przepraszam za banalne słowo, produkującą w tym momencie to dzieło artystyczne, ale to czyni na chwałę Panu Bogu chór. Benedykt XVI doskonale to rozumiał. Ja już wspomniałem, jak z bratem swoim różne rozmowy na ten temat toczył. A przypomnę, że jego brat Georg to 30 lat był kapelmistrzem chóru katedry w Ratysbonie. Więc doskonale rozumiał, jak chór działa na innych. I jak w tym dla innych, włącza także tych innych w swoje działanie. I za pośrednictwem śpiewu chóru wszyscy mogą być wprowadzeni w wielką liturgię wspólnoty świętych, że w tą wewnętrzną modlitwę, która Porywa nasze serca ku górze. Ja zachęcam do y, przeżycia liturgii, gdzie wspaniale dobrany repertuar wykonywany jest także, między innymi, przez chór, bo oczywiście chór nie zastąpi ludu jest, są miejsca i dla chóru, i, i dla ludu i, i pozwala człowiekowi y, no, prze, przeżywać taki przedsmak niebieskiego Jeruzalem. Więc Benedykt XVI przestrzegał przed takim płytkim pojmowaniem pojęcia aktywne uczestnictwo, bo, bo aktywność człowiek przejawia zarówno przez działania zewnętrzne i akty wewnętrzne, zwłaszcza w kulcie bożym. No to wtedy coś, no mówimy po prostu o dewocji, czyli o czymś, co, co, co jest tylko działaniem prawda, zewnętrznym i o tym, że tak sobie cenił udział chórów liturgii, świadczy fakt, że jako papież wyniósł emerytowanego już wówczas mm, długoletniego dyrygenta Kapela Sistina, zresztą dotabene zespół, który raz jeden przekroczył żelazną kurtynę granicy strefy komunistycznej w Europie, bo w katedrze warszawskiej mieli koncert pod dyrekcją księdza prałata Domenico Bartoluciego z którym poznałem się w Rzymie i od Benedykta XVI dowiedział się, że zostaje wyniesiony do godności kardynalskiej. I poprosił Benedykt XVI wtedy już sędziwego kapelmistrza, by w kaplicy sykstyńskiej poprowadził specjalny koncert z utworami palestriny. Także nawet kilka kompozycji Bartolucciego, w tym motet modlitewny za Benedykta XVI. I zapewne tym gestem Ojciec Święty chciał złożyć hołd, podziękować za wierną służbę Kościołowi księdzu Dominiko Bardolucziemu, który, jak powiadam, ponad 40 lat kierował kapelą sykstyńską, a pozostawił po sobie także wiele dzieł y, religijnych. Kto dobrze śpiewa, podwójnie się modli. Nie zapominajmy o tym przysłówku dobrze. Prawda, piękno, dobro. Benedykt XVI odwołuje się do tej starożytnej triady, wyprowadzając z niej swoją wizję sztuki i muzyki. Ratzinger wyprowadza taką biblijną teorię sztuki, na którą składają się trzy elementy. Że sam Bóg wskazuje artyście, co jest godne jego. Że Bóg powołuje artystę, no, w pewnym sensie powołuje imiennie, tak jak powołuje każdego z nas, do dzieła, które ma y, wykonać i też w tych refleksjach podkreśla, że w pracy nad dziełem y, artystę y, powinno skłaniać serca, więc te predyspozycje osobowe, które od Boga otrzymywał. I chociaż y, to odnosi się do wszystkich dzieł sztuki, dzie, przepraszam, do wszystkich dziedzin sztuki, no ale oczywiście ja przede wszystkim chcę odnieść w, w płaszczyźnie muzycznej. Więc no, to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe nauczanie. Stąd też jedna z publikacji w języku polskim znalazła tytuł Nowa pieśń dla Pana. To była chyba pierwsza w ogóle z tych publikacji poświęconych muzyce sakralnej. Chodzi o nauczanie Józefa Ratzingera, potem Benedykta XVI. Wezwanie, zaproszenie do wielbienia, adoracji Boga, które pismo święte ukazuje jako najgłębsze powołanie człowieka. I ekspresja muzyczna jest częścią autentycznej odpowiedzi człowieka na objawienie się Boga. Bo samo, same słowa, milczenie nawet nie wystarczają. I w tym yy, biblijnym wezwaniu śpiewajcie Panu pieśń nową to Benedykt XVI dostrzega nieustanne zadanie ciągle nowego głoszenia obecności Boga niezamykane się w formach starych yy, i dla chrześcijan to jest wezwanie by śpiewać pieśń nową w tym znaczeniu przejścia ze starego do nowego przymierza. Psalmy otrzymują taki chrystologiczny sens, gdyż to, to nowum spełnia się w misterium Jezusa Chrystusa. Ja jakoś, nie wiem, od młodości wzrastając w pewnym klimacie związanym zresztą z osobą i działalnością, Świętej pamięci księdza Wojciecha Lewkowicza, który był rezydentem w mojej rodzinnej parafii, a równocześnie bardzo zasłużonym mózgiem kościelnym w archidiecezji warszawskiej. No jakoś tymi treściami można powiedzieć, stopniowo organicznie nasiąkałem, więc powiem, że nie przeżywałem nauczania, jak się zgłębiałem już w treści. Kardynała Ratzingera. Nie przeżywałem jako jakiejś rewolucji. Znajdywałem potwierdzenie w wartości i sensowności takich działań, które, no, w które się angażowałem już jako młody człowiek, gdy podjąłem decyzję o studiach muzyki kościelnej jako świecki. Andrzej Koprowski, wieloletni dyrektor Radia Watykańskiego. Na początku pontyfikatu było trochę takich fałszywych, powiedziałbym, klisz o Benedykcie XVI. Natomiast chyba on już je wszystkie pozmieniał w świadomości społecznej. Kardynał Lusti, że może przypomnę, w 1997 roku towarzyszył fragmentowi wizyty Jana Pawła II. Po powrocie do Paryża był pytany przez tamtych dziennikarzy, sentymentalna podróż. I wtedy odpowiedział, w pewnym sensie tak, papież nawiązuje, Jan Paweł II, do elementów historii, ale robi to jako człowiek, który ma świadomość przyszłości, świadomość sytuacji świata za 20-25 lat i stara się pomóc społeczeństwu, w tym wypadku Polakom, przejść w to wszystko dojrzalej. Jak chodzi o Benedykta XVI, u niego bardzo wyraźne jest to pragnienie żebyśmy głębiej poznali Chrystusa, żebyśmy zobaczyli, że to nie jest idea, ale to jest rzeczywistość, rzeczywistość wiary, w którą wprowadzeni jesteśmy od chwili sakramentu chrztu i wprowadzeni jesteśmy jako wspólnota. Myślę, że to było wyraźne od pierwszego momentu. Chętnie spotkam się z młodymi, by ucieszyć się świadectwem ich młodej, żywej wiary. Trwajcie mocniej w wierze. Bardzo bym chciał, żeby te dni przyniosły umocnienie w wierze nam wszystkim. I później zaraz przechodził, tak, tak samo jak Jan Paweł II, do tego szerokiego kręgu społecznego, który też nie ogranicza się do widzialnej wspólnoty Kościoła. Ten powszechny wymiar chrześcijaństwa, powszechny wymiar Kościoła, bardzo wyraźny kierunek historii. Zdążamy na spotkanie z Chrystusem, czujemy ciężar, który na nas ten fakt nakłada. Ojciec Święty Benedykt XVI bardzo stara się wyzwolić z różnych takich naleciałości kulturowo-politycznych, powiedziałbym. I dlatego był w Kolonii, nie był w Berlinie. Pojedzie do Hiszpanii, nie będzie w Madrycie i tak dalej. Natomiast Warszawę wybrał znowuż. Przede wszystkim dlatego, że tu była tamsza pierwsza Jana Pawła II z niesamowicie ważnym przesłaniem i dlatego, że tutaj był pogrzeb kardynała Wyszyńskiego. Każdy człowiek, też każdy papież jest określoną osobowością. Inną osobowością jest Benedykt XVI, mówi się często e, intelektualista, profesor, e, człowiek e, jakby skupiony sam w sobie. Tymczasem jest niesamowicie szczery i przejrzysty. Przez lata posługę papieża Benedykta XVI obserwował i komentował ojciec Dariusz Kowalczyk, wykładowca teologii dogmatycznej na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, profesor nauk teologicznych i publicysta. Napisałem, zmarł wielki teolog, współpracownik Jana Pawła II i pokorny papież, bo chciałem zwrócić uwagę na te takie trzy najważniejsze wymiary, życia, posługi Józefa Retzingera Benedykta XVI. Ale do tego trzeba dodać jeszcze ten czwarty wymiar, czyli jego bycie papieżem emerytem. Jego cicha modlitwa. Wypowiadał się rzadko, ale się, się wypowiadał. Niektórzy reagowali jakąś złością na te wypowiedzi papieża emeryta, uważając, że no Powinien siedzieć cicho, gdyż takie wypowiedzi mogą przeszkodzić posłudze papieżowi Franciszkowi. Nie zgadzam się z tym. Żyjemy w czasach synodalności. Wszyscy mówią o synodalności, o tym, żeby rozmawiać, słuchać wszystkich. Dlaczego nie mielibyśmy również posłuchać papieża, starego, mądrego papieża Emeryta? Na czym polegała ta jego pokora, kiedy Ratzinger był... Prefektem kongregacji nauki wiary, to przypięto mu tę łatkę żelaznego pancernego kardynała, a zatem takiego człowieka, który nie tyle jest pokorny, co jest mocny, silny i uderza, jak chce, prawda, pilnując porządku i prawowierności nauki katolickiej. I kiedy Ratzinger został papieżem Benediktem XVI, to wielu zobaczyło, że to jest nieprawda, że to nie jest taki człowiek, jakim go malowano, oschły, trudny w relacjach. On był raczej nieśmiały, a jeśli był żelazny, czyli mocny, jeśli był w jakimś sensie pancerny, to był swoją kompetencją, swoją wiedzą teologiczną. I on po prostu no, wiedział, co mówi i kiedy trzeba było zająć jakieś stanowisko, to to stanowisko w imieniu własnym, a jeszcze bardziej w imieniu Jana Pawła II, czyli Kościoła, zajmował. Ale to nie miało nic wspólnego z byciem jakimś człowiekiem autorytarnym. Wręcz przeciwnie, zobaczyliśmy papieża delikatnego i on taki był w relacjach osobowych, on nie potrafił użyć mocniejszego słowa. Stąd to nie był papież, który byłby zdolny zrobić jakieś porządki, chociaż to też, a propos tych porządków, to myślę, że powiedziano wówczas wiele nieprawdy. Znaczy, rysowano taki obraz kurii, gdzie jest jakiś niby bałagan, prawda, i gdzie potrzeba zrobić, dokonać radykalnych zmian. Tak z perspektywy czasu, myślę, że to była jednak pewna manipulacja różnych środowisk, w tym też mediów, bo to, to nie było tak, że, że, że kuria się rozlatywała, że każdy tam wiedział jednak, co, co, co ma robić. Oczywiście zawsze w takiej instytucji skomplikowanej, złożonej są jakieś problemy do rozwiązania. Natomiast no, znam tych mu seniorów też, którzy tam pracują od lat, to są kompetentni, oddani, kolejnym papieżom y, ludzie. I tak troszeczkę rysowano takie nieprawdziwe obrazy tej kurii. Myślę, że po to, żeby jakoś uprzykrzyć życie samemu papieżowi i być może doprowadzić y, do pewnych zmian y, niekoniecznie na lepsze. Papieżowi, Benedyktowi XVI nie było łatwo, jeśli chodzi, że użyję takiego słowa pijard, bo nastał po wielkim Janie Pawle Drugim. i on sam się i mówił to myślę szczerze, że czuł się w cieniu wielkiego Jana Pawła II. W tej książce, wywiadzie Światłość świata zauważał, że no są papieże wielcy i muszą być też tacy papieże normalni i myślał o sobie zapewne. Trzeba tutaj zauważyć, że Jan Paweł II być może nie byłby taki wielki, gdyby nie ta cicha, ale jednak bardzo kompetentna posługa Józefa Ratzingera jako prefekta kongregacji nauki wiary. Ale co? Tak rozmawialiśmy, rozmawialiśmy niedawno przy stole ze współbraćmi na Gregorianie, i, i ktoś zauważył, że właściwie to można by mówić o takim, sensus fidei, zmyśle wiary ludu, tak zwanego prostego ludu, chociaż nie lubię tego słowa prosty lud, który nie wdając się w jakieś dysputy teologiczne, ale wyczuwał i tym bardziej wyczuwa teraz, wyczuwał za pontyfikatu Benedykta XVI i potem, kiedy Ratzinger był papieżem emerytem, że ten człowiek mówi prawdę, mówi w to, w co wierzy i że można mu ufać. To znaczy, to się nie opierało na jakiejś takiej refleksji, porównywaniu. Po prostu to jest ten zmysł wiary. To można nazwać ten zmysł pewną intuicją. I myślę, że ta życzliwość, a nie tylko życzliwość, ale właśnie ten podziw dla kompetentnej wiary, wiary, intelektualisty wielkiego, ale też wiary prostej, że rósł ten podziw. I ludzie zrozumieli i rozumieją coraz bardziej, kto był z nami i kto odszedł i że będzie brak Józefa Ratzingera, ale zostają z nami jego dzieła, jego teksty. No, Dzięki Bogu jakiś czas temu podjęto tę pracę wydania Opera Omnia Józefa Ratzingera. To wychodzi najpierw po niemiecku, a też jest piękna edycja polska, będziemy to czytać, będziemy studiować również na uniwersytetach, jak na Uniwersytecie Gregoriańskim, chociaż trzeba powiedzieć, że wiele uniwersytetów ideologicznie w ostatnich latach jakby tak niechętnie sięgało do Józefa Ratzingera. Za wielki szacunek do tradycji muzycznej Kościoła oraz niezwykłą wrażliwość na dialog muzyki z wiarą, okazywanie troski muzyce kościelnej, za podkreślanie w swoim nauczaniu drogi piękna, która może stać się drogą poznania. To kwiecień 2015 roku i uzasadnienie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie. Z ogromną radością przyjął papież Benedykt XVI ten tytuł. To już 11 lat minęło od tego wydarzenia. Ksiądz profesor Andrzej Filaber. Trzeba powiedzieć, że wtedy zaczął działać międzyuczelniany Instytut Muzyki. Tam zrodziła się myśl, o nadaniu tytułu doktora honoris causa papieżowi Benedyktowi. Oczywiście po wcześniejszej konsultacji, czy zechce przyjąć. I myślę, że ze względu na wielki z jednej strony szacunek i uznanie dla swojego poprzednika, świętego Jana Pawła II, który przecież przed stolicą Piotrową był biskupem w Krakowie, z drugiej strony na przywiązywanie wagi dla znaczenia muzyki sakralnej on to przyjął i potem delegacja z Krakowa prawda, jechała do Watykanu już chyba w lipcu na, na samą ceremonię wręczenia, ale to wiązało się także z postrzeganiem dorobku. Benedykta XVI. To, to nie jest tak tylko na, na wyrost, jakbyśmy powiedzieli w języku potocznym, bo to było zauważenie człowieka, który odważnie dawał swoim życiem, swoim nauczaniem, także pracą naukową, świadectwo prawdzie, która umacnia wiarę chrześcijańską w czasach już mocnego, duchowego zamętu. Przestrzegał przed liberalizmem, przez postmodernizmem, przed relatywizmem, przed zalewem tandety w liturgii, przed takim no, kiczowatym trendem, który miał się sączyć i przenikać do liturgii, czemu bardzo, bardzo mocno się przeciwstawiał, argumentując to pięknie, teologicznie argumentując w tym dążeniu do przywrócenia Europie duchowego wymiaru. I ta suma tych elementów złożyła się na, na postrzeganie papieża Benedykta, którego można także uhonorować na, na, na tym poziomie akademickim, ale podkreślam to przede wszystkim zaszczyt dla uczelni krakowskiej, ale pośrednio i dla nas wszystkich Polaków. Dla mnie pozostanie jako wielki papież z wielkim wymiarem pokory, a osobiście jako ten, który pozostawił po sobie wielkie dzieło teologiczne. Z jego części, zwłaszcza dotyczącej liturgii, muzyki kościelnej, czerpie nadal, chętnie posługuję się tymi cytatami na, na wykładach. Cieszę się, że te publikacje zostały przetłumaczone na język polski, że mogę proponować również studentom lekturę niektórych jego artykułów czy homilii. No, jednak jest to autorytet samego papieża. Tak, to był wybitny intelektualista, erudyta. Potrafił pisać, potrafił mówić, na tematy zawiłe, ale w sposób zawsze prosty. Ale w przeciwieństwie do wielu erudytów i intelektualistów również w Kościele, no czuć było widać, było w jego postawie, że to wszystko wyrasta z relacji z Bogiem, z modlitwy i do relacji z Bogiem prowadzi. To znaczy ta jego teologia, te tomy, tysiące stron zapisanych, bardzo mądrych, wyrasta z tego Jezu, kocham Ciebie i do tego ostatecznie Prowadzi. Ojciec Dariusz Kowalczyk, profesor teologii dogmatycznej na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, ksiądz profesor Andrzej Filaber, konsultor Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Muzyki Kościelnej i nieżyjący już ojciec Andrzej Koprowski, przybliżyli sylwetkę świętej pamięci papieża Benedykta XVI z okazji rozpoczęcia uroczystości setnej rocznicy urodzin Józefa Ratzingera, miłośnika piękna i Mozarta. Zostawiam Państwa z Mozartem. Za chwilę przegląd prasy, a po godzinie siódmej porozmawiamy o papieżu Franciszku, a także o malarstwie. Trójka, program trzeci polskiego radia. A teraz czas na przegląd prasy. Są na świecie miejsca, w których czas płynie inaczej. Afryka, którą odwiedził papież Leon XIV jest tego najlepszym przykładem, bo wewnętrzna logika życia nie daje się tutaj zamknąć w obsesji mierzenia, przyspieszania i optymalizowania. Tu czas jest wydarzeniem, nie narzędziem i może dlatego ta najdłuższa dotychczas podróż apostolska papieża była czymś więcej niż sekwencją przemówień. Była próbą wejścia w ten inny sposób rozumienia świata oraz relacji z człowiekiem i naturą Pisze z Afryki w przewodniku katolickim Michał Kłosowski To obszerny tekst przybliżający wielowątkową podróż papieską na czarny ląd Afryka stała się lustrem, w którym przegląda się świat To co papież mówił o dialogu, konflikcie pamięci i nadziei nie dotyczyło przecież tylko tego kontynentu nawet słowa o obronie rodziny i odrzuceniu magicznego myślenia czytać należy szerzej. Różnica polega na tym, że w Afryce te problemy są bardziej widoczne, mniej ukryte pod warstwą instytucji i procedur. W tym sensie Afryka to nie peryferie, ale centrum. Miejsce, w którym można zobaczyć wyraźniej to, co gdzie indziej pozostaje rozproszone. Czytamy dalej. Tutaj czas ma inne znaczenie. Nie mierzy się go ilością wykonanych zadań, lecz jakością bycia i relacji. Każde spotkanie, każde przemówienie, każdy gest, wszystko to układa się w opowieść o czasie przeżywanym razem. W świecie, który przyspiesza, papież proponuje zwolnienie nie jako luksus, ale jako warunek sensu. Bo tylko w czasie, który nie jest podporządkowany efektywności, możliwe jest spotkanie z drugim, bez którego nie ma ani pokoju, ani sprawiedliwości, ani przyszłości. Można więc tę pielgrzymkę czytać na wiele sposobów. Jako wydarzenie religijne, gest dyplomatyczny, komentarz do globalnej polityki. Wszystkie są uprawnione, ale żadne z nich nie jest pełne, bowiem w istocie była to podróż do źródeł człowieczeństwa, jego zdolności do relacji, pamięci, nadziei, do marzenia o przyszłości, którą widać najlepiej w oczach dzieci podnoszonych i błogosławionych przez Leona XIV. To był Michał Kłosowski i przewodnik katolicki. Prezydent USA Donald Trump nie rozumie misji kościoła katolickiego, na którego czele jest ojciec święty, pisze Artur Stelmasiak w tygodniku Niedziela. Spór między prezydentem USA a papieżem to próba podporządkowania sobie przez władzę świecką także władzy duchowej. Takie napięcie było jedną z przyczyn rozprzestrzeniania się protestantyzmu w Europie, gdy władza świecka de facto tworzyła kościoły narodowe, które zrywały łączność ze stolicą apostolską, między innymi po to, by władza świecka miała większy wpływ w kwestiach kościoła i wiary. Pod tym względem kościoły protestanckie nie różnią się od kościoła prawosławnego, w którym związek tronu z ołtarzem zawsze był bardzo silny. W Konstantynopolu ostatnie słowa, także w kwestiach wiary, należały do cesarza. Spadkobiercą tej tradycji jest kościół prawosławny w Rosji, gdzie patriarcha jednoznacznie wspiera nawet wojenne działania na Ukrainie. Czytamy dalej. Taka jest różnica między kościołem wschodnim a kościołem zachodnim, że w przypadku tego drugiego papież był obok, a często ponad władzą świecką. W kwestiach depozytu i nauczania moralnego Watykan był suwerenny, choć wielu przywódców próbowało wpływać na jego decyzje i nauczanie.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 Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia.